free to be a vip everybody is important to someone Małe uszkodzenie na przedniej szybie? Zamiast wymiany wybierz naprawę, by chronić środowisko i zmniejszyć ilość odpadów. Autoglas naprawa jest szybka i ekologiczna. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl Autoglas naprawia, autoglas wymienia. W najbliższy czwartek, 26 marca zapraszamy na kolejny mecz pierwszej Ligi Koszykówki Mężczyzn pomiędzy Nowimek z Polonia 1912 Leszno a wegre AZS Politechnika Opolska. Zapraszamy na Halę Trapes o godzinie 19. Kibicujemy naszym. Na mecz zaprasza firma Nowimex. Skup złomu i odbiór odpadów. Konkolewo, ulica Zielona 10. Pamiętajcie, Nowimex Polonia 1912 Leszno. Wegre AZS Politechnika Opolska. Czwartek, 26 marca, godzina 19. Hala Trapez. To podstawi kontener i na gruz oraz inne materiały budowlane, a później wywiezie? Jak to kto? RCGO. Zapraszamy. Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami Resort. Zadzwoń 785 000 100 i dowiedz się więcej. Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Gmina Żerków zapraszają na finał konkursu tarcia chrzanów w Chrzanie dla kół gospodyń wiejskich, który odbędzie się 28 marca w sali sportowej w Chrzanie Gmina Żerków Powiat Jarociński. Początek o godzinie 13. Podczas wydarzenia wyłonione zostaną najlepsze potrawy, w których chrzan dyktuje smakowe reguły, a śmiałkowie zmierzą się w widowiskowym pojedynku tarcia chrzanu na czas. Prawdziwie wielkopolski charakter nada występ kabaretu wiejskiego EWG. Serdecznie zapraszam. Krzysztof Gramowski, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. Dobra wiadomość z salonu Toyoty i Lexusa w Lesznie. Marzą Ci się wakacje, a może nowy samochód? Kup auto, weź udział w konkursie i wygraj voucher wakacyjny o wartości 6000 zł. Tylko do końca marca. Zapraszamy. Reklama. Reszta śnieg przymrozki, za chwilę aktualne alerty pogodowe. Mimo ostrzeżeń Polacy wciąż wyjeżdżają na Bliski Wschód. Drugie życie mebli powiemy o wyprzedaży w poznańskiej bibliotece. Marcin Krzamiński, witam i zapraszam. Niespokojnie w pogodzie. Tradycyjnie w nocy czekają nas znów przymrozki, tym razem głównie w zachodniej Polsce, ale nie tylko. Ale ty pierwszego stopnia będą w nocy i rano obowiązywać w pięciu województwach, w niemal całym lubuskim, na południu Pomorza i Pomorza Zachodniego, na zachodzie Kujaw i na północy Wielkopolski. Przy gruncie temperatura może tam spaść do minus trzech stopni. Spory kalejdoskop zjawisk, natomiast na krańcach południowych Śląska i małopolski w nocy możliwa ulewa, jutro w górskich powiatach może sypnąć śnieg. W nocy pruszyć będzie też w Kotlinie Kłodzkiej. Nie pomagają ostrzeżenia. Polscy turyści wracają na Bliski Wschód. Może tam przebywać nawet kilka tysięcy Polaków. Cały czas zdecydowanie odradzamy wyjazdy w ten rejon świata, także jeśli mamy być tam tylko tranzytem, mówi rzecznik resortu spraw zagranicznych Maciej Wewiór. Niestety dostajemy sygnały z naszych placówek na Bliskim Wschodzie, że te popularne destynacje, te huby przesiadkowe, zapełniają się również naszymi obywatelami. Prosimy o niejechanie do regionu Bliskiego Wschodu. Sytuacja się nie uspokoiła. Tam w dalszym ciągu trwają działania zbrojne. Przypominają urzędnicy resortu dyplomacji i wciąż wpływa to na ceny paliw. Na stacjach mimo kolejnej obniżki hurtowych cen oleju napędowego i benzyny przez Orlen powodów do optymizmu brak. Diesel średnio kosztuje w Polsce ponad 8 zł, o prawie złotówkę więcej niż przed tygodniem. No, 30 groszy podróżały benzyna i autogaz. Na razie jest chwilowe uspokojenie na rynku ze względu na, jak mówi Jakub Boguski Zepetrol.pl kilkudniowe ultimatum dla Iranu od prezydenta USA. Po upływie tego ultimatum jest szansa, że ceny nam znowu zaczną rosnąć. Niektórzy już sugerują ten 10 dziesięciozłotowy poziom za diesla i on niestety na horyzoncie nam już trochę majaczy. Rząd ma na dniach zaproponować rozwiązania dotyczące cen paliw, ale według analityków to może być tylko chwilowa ulga. Dodam, że na decyzję w sprawie cen paliw oczekuje m.in. PiS. Partia domaga się od rządu niższej akcyzy i obniżenia VAT-u do 8%. A jednak nie w Warszawie, to we francuskim Lille będzie unijny urząd celny, poinformowała cypryjska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Zwycięskie miasto znalazło się wraz z Rzymem na krótkiej liście. Wcześniej oba miasta pokonały w głosowaniu Warszawę, która zajęła trzecie miejsce. Gratka dla fanów rzeczy z duszą, regały, biurka, krzesła, a nawet fotel w stylu PRL. To wszystko już w kwietniu będzie można kupić chwili Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu przy Starym Rynku. Każdy mebel kosztować ma tylko złotówkę, ale sprzęty trzeba we własnym zakresie Rozmontować i znieść. Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Hubert Hurkacz i Iga Świątek na ten moment nie mają trenerów. Nasza najprzedawca Tenisista rozstała się z Wimem Fisetem, a najlepszy przez lata tenisista pożegnał się dziś z Nikolasem Masu. O szczegółach teraz Przemysław Pozowski. I Świątek i Hurkacz pracowali ze swoimi trenerami prawie półtora roku. Świątek w tym czasie wygrała Wimbledon, ale miała też spore wahania formy, których kulminacja nastąpiła w Miami, gdzie przegrała z inną Polką, czyli Bagdą i To przelało czare goryczy i zdecydowała się rozstać z Belgiem, jednocześnie pozostała Zobając przy sobie psycholożkę Darię Abramowicz i trenera przygotowania fizycznego Macieja Ryszczuka. Z kim będzie pracować teraz ogłosi wkrótce, a media na całym świecie piszą w tym kontekście m.in. o wieloletnim członku sztabu Rafy Nadala, Francisco Roig'u. Z hubim sytuacja wygląda inaczej, choć przyczyny wspólnej decyzji o rozstaniu z Chiliczykiem są takie same jak u świątek, brak wyników. Hurkacz od Australian Open przegrał 7 meczów z rzędu, tak zła seria jeszcze mu się w karierze nie przydarzyła. Jan Urban ma już u głowy jedenastkę jutrzejszy mecz Barażowy z Albanią. Dziś na konferencji zdradził, że wybrał bramkę. Oczywiście nie powiedział, którego, ale będzie niespodzianką. Jeśli nie będzie, to Kamil Grabara z Wolfsburga. Jutro dowiecie się wszystkiego, to z kolei padło z ust selekcjonera na pytanie o szansę gry Oskara Pietuszewskiego w wyjściowej jedenastce. To najważniejsze, wszyscy nasi piłkarze są zdrowi. Mecze z Albanią na Stadionie Narodowym w Warszawie jutro o 20.45. Jeśli wygramy, to we wtorek wyjazd na mundial, zagramy z Ukrainą lub Szwecją. Dawid Szwarga nie jest już trenerem piłkarzy Arki Gdynia. Gdyński Beniaminek poinformował dziś o zakończeniu współpracy z 35-letnim szkoleniowcem. Zagrożona spadkiem, Arka jest siódmym klubem ekstraklasy, w którym w tym sezonie doszło do zmiany trenera. W ostatniej kolejce Arka przegrała z koroną kielce 0-3. Amerykanka Michela Sheevlin z VI kryształową kulą za triumf w alpejskim Pucharze Świata. Dziś w gigancie była 11, ale to wystarczyło do utrzymania przewagi nad Niemką Emmą Eicher. Zawody wygrała kanadyjka Valerie Grenie. Stalą mężczyzny wygrał Szwajcar Loik Mejar, a małą kryształową kulę za tę konkurencję wywalczył Norweg Atle Dużą już wcześniej zapeł Zapewniał sobie Szwajcar Marko Odermat. Radio LK, lokalne radio. No i zrobiło nam się po godzinie 18.00 na zegarach przed radiowym mikrofonem Eryk Woźniak. Witam Was w środę 25 marca. Łucja Mariola, Ireneusz Dyzma i to Togrono Solenizantów. Najlepsze życzenia od samego rana na antenie Radio Elka dla Was. Do końca roku jeszcze 281 dni. I czas na kolejne informacje pogodowe na antenie Radio LK. Zacznę od temperatury najbliższej nocy w naszym regionie na granicach dwóch stopni na plusie. Jutro pełne zachmurzenie i plus 8, plus 9 z przejaśnieniami w piątek, w sobotę plus 11, a od niedzieli deszczowo. No jak w niedzielę rozkręci się ten deszcz, to zostanie z nami przez kilka najbliższych dni. Radio Reklama. Czas. Ulga w bólu. Rozmowa. Cząstki, z których każda ma znaczenie, ale bez 1,5% Twojego podatku nie byłoby całości. Przekaż 1,5% podatku Hospicium Kolory i dołóż brakujący element. Hospicium Kolory od 10 lat w domach pacjentów. Dzięki Tobie www.hospiciummyślnik.pl. Jak ma ci się upiec, to Allegro! Już dzisiaj poczuj wielką moc wyboru. Formy do pieczenia, garnki, patelnie i więcej teraz z gwarancją najniższej ceny. Szczegóły na Allegro.pl. Jak wielkanoc, to Allegro! Siejesz kukurydzę na ziarno i zastanawiasz się, co wybrać? Kup nasiona Mas Seeds. Wybierz pewne odmiany Mas 23M, Interactis lub Mas 306P. Twój regionalny menadżer Agnieszka Szkudlarczyk doradzi idealną odmianę na Twoje pole. Zadzwoń pod numer 883 303 392 883 303 392 Kochaj z Radiem Elka codziennie od 22. Muzyka do kochania, która porwie Was na właściwe fale. Włącz radio. I niech będzie nas więcej. Radio Reklama.